Kochani, dzisiejszy temat nie jest przypadkowy, bo ja zawsze się bardzo modlę tak, o rozeznanie, jak ten czas najlepiej wykorzystać dla nas wszystkich, jeśli ja prowadzę spotkanie. I bardzo ściśle ten temat wiąże się z moimi ostatnimi doświadczeniami, ale przede wszystkim wiąże się z największą raną mego serca, której doznałam w wyniku kryzysu. W wyniku odejścia mojego męża, e, z taką raną, która zaważyła na całym moim życiu, i którą Pan Bóg o, w cudowny, łagodny, jak to On, sposób po prostu, zabliźnia. Zabliźnia i zabliźnienie tej rany daje mi najwięcej sił do życia daje mi najwięcej takiego spokoju, takiego pokoju w sercu i zmienia mnie, zmienia mnie, jest naprawdę pod pewnymi względami mój mąż by mnie nie poznał, chociaż jemu się wydaje, że tak wciąż jestem tą samą osobą, gdy mój mąż powiedział, że mnie nie kocha, że go nie obchodzi, co czuję, co myślę, to powiem Wam, świat mi się zawalił, straciłam jeśli miałam wcześniej, bo też podejrzewam, że i w małżeństwie nie miałam zbytniego dobrego zdania o sobie samej, to te słowa i, i te czyny i ta wyprowadzka po prostu mnie zabiły. Ale najbardziej zabiły mnie jako kobietę. Moja kobiecość najbardziej na tym ucierpiała i dałam się oszukać diabłowi. On osiągnął wtedy swoje zwycięstwo we mnie, bo ja po prostu weszłam w tryb robota, zostałam z dwójką małych dzieci w trakcie doktoratu, no w trakcie wielu, wielu rzeczy i stałam się takim robotem, tak? Tu sektor dzieci, tu sektor praca, tu sektor dom, zakupy jako szofer i tak dalej i takim też kłubłem w tej kwestii, który mi pozwolił to zobaczyć, było spotkanie w Sycharze, które prowadziła Ela, pani psycholog z Kraśnika i ona mówiła o kobiecości i męskości. Mówiła, mówiła, po czym zapytała nas wszystkich, poszedł taki krąg świadectw, właśnie o nasze poczucie kobiecości i męskości, nie? I ja wtedy, to było czerwcowe spotkanie, bodajże 2014 roku, ja wtedy naprawdę z pełnym przekonaniem powiedziałam, że ja się w ogóle nie czuję kobietą. W ogóle się nie czuję kobietą. W ogóle nawet nie mam takich myśli w sobie. Nie, nawet nie, nie próbuję się doszukiwać w sobie tej kobiecości. Wybrzmiało to. Ja stanęłam w prawdzie i powiem Wam, że jak to wypowiedziałam, to jakbym dostała obuchem w łeb że ja w ogóle siebie nie lubię, że ja w ogóle siebie nie szanuję, że ja jakby chyba cały czas tkwię w takiej roli ofiary, cierpiętnicy i nic w sobie dobrego nie widzę, ani nie widzę w sobie niczego godnego miłości innych ludzi do mnie. A nawet chyba to jeszcze był etap, że, że czułam się, że nie jestem godna miłości Boga. Nie? i powiem wam, od tego momentu kiedy ja to tak wypowiedziałam na forum, dostałam w, jakby w łeb własnym słowem Pan Bóg zaczął po prostu bo przecież nie własnymi siłami nie? zaczęłam dostrzegać że jednak jestem kobietą jestem osobą wartościową zaczął do mnie takie oczka puszczać dwa miesiące później były wakacje z Sycharem, który to turnus organizowałam no i tam dostrzegłam, ile ja mam wokół siebie przyjaciół, ile życzliwych dusz, ile ja dobrych słów dostaję, ile gestów, po prostu, po prostu moje serce, wiecie, jak um, serce Kaja w Królowie Śniegu było takie zamrożone. to ja też świadomie te uczucia zamrażałam, bo już nie chciałam być zraniona. I, i dostałam taką kroplę łzy Gerdy i to po prostu zaczęło się roztapiać. I słuchajcie, ja wtedy skupiłam się na sobie. Ja zrozumiałam, że praca nad sobą to nie jest na przykład tylko przejście dwunastu kroków, poprzypominanie sobie różnych rzeczy, ale zmiana stosunku do samej siebie. Że ja byłam swoją własną krzywdzicielką. Nie tylko mój mąż, tak jak myślałam do tej pory. Nie tylko moi teściowie, którzy... No, dobra... <grym> że ja sama siebie krzywdziłam, że ja sama siebie krzywdziłam i Pan Bóg mi zaczął po kolei pokazywać, że przecież jestem córką króla, że ja nie wypadłam z pod spod ogona, że nie jestem byle kim. Ja wtedy pamiętam, sięgnęłam do książki, która od lat leżała u mnie na półce, może znacie, Urzekająca, to jest damska wersja jakby dzikiego serca dla mężczyzn, ja ją kiedyś dostałam, ale wiecie, sam tytuł mnie wtedy odpychał, ja w ogóle nie, to nie dla mnie, nie dostrzegałam tego, sobie. a wtedy ową książkę przeczytałam, urzekła mnie urzekająca i po prostu, no przecież to o mnie, to przecież o mnie książka, te wszystkie pragnienia kobiety, oczywiście u siebie odkryłam, pozwoliłam je sobie wydobyć na wierzch i stwierdziłam, to nic wstydliwego. Rety, naprawdę taka jestem i to nie jest naprawdę no nie mam się czego wstydzić w tym czasie też ojciec Szustak wydał Judytę, pamiętacie Judyta na czym polega siła kobiety a później Estera na czym polega piękno kobiety i to wszystko dostałam zresztą w prezencie to dostawałam te wszystkie pozycje dostawałam w prezencie i słuchajcie to było dla mnie olśniewające to była dla mnie odkrycie po prostu stulecia, że ja jestem kimś, że naprawdę na któryś rekolekcjach padło. Jesteś synem króla, jesteś córką króla. Zaczęłam tą godność swoją, tą siłę, to piękno. Pamiętacie, kobieta jest piękna, bo jest dobra, tak? Piękno wypływa z dobra. I wo, w ogóle tą rolę kobiety zaczęłam dostrzegać, ale w ogóle też do mnie dotarło yy, przecież yy, najważniejsze przykazanie, które Pan Bóg nam dał, wszyscy je pamiętamy, kochaj yy, Boga swego i bliźniego swego jak siebie samego. I do mnie dotarły te słowa, jak ja mam kochać bliźniego swego, jak ja mam pracować... Yy, yy, o małżeństwo, o odbudowę swojego małżeństwa przecież z moim mężem. Tego się nie da zrobić bez miłości. Jak ja go mogę w takiej sytuacji kochać, mimo że podjęłam decyzję o wybaczeniu, skoro ja nie kochałam samej siebie? To i Boga trudno kochać w ten sposób. Bo to nie da się, jakby nie ma dwóch serc w człowieku, jest jedno serce. I ono ma kochać, tak jak Pan Bóg przykazał, tak? Pana Boga, bliźniego i siebie samego. Nie da się jednego z tych fragmentów wyrzucić, bo te dwa pozostałe, no nie będą pełne. Te, te trzy jakby takie fundamenty się dopełniają. I ja y, nauczyłam się wtedy, wiecie, tak w praktycznym życiu, ja zaczęłam na przykład, nauczyłam się przyjmować komplementy. Bo wcześniej, wiecie, jakoś kuliłam się, jakież wystawiałam kolce. W ogóle nie przyjmowałam albo bagatelizowałam. E, dzisiaj to mi nie weszło. Tak jak ksiądz Pawlukiewicz mówi, jest do odsłuchania na YouTube, jak pokochać samego siebie, pokochać siebie. On podaje przykłady osób, które od wielu lat działają w kościele, a nie umieją komplementów przyjąć. I on po takich symptomach okazuje, że jeszcze jest dużo do przepracowania w takiej osobie. Zaczęłam dziękować za komplementy i jakby zobaczyłam Boży Plan na swoje życie, a później na których rekolekcjach zamiast kręgu świadectw, to znaczy w miejsce kręgu świadectw na początku, a to, co ja zaczęłam później wprowadzać na spotkaniach i na rekolekcjach w Motyczu, ale to chyba nikt w piątek z was nie był jeszcze na tych... Ty byłeś, Michał. Ja zamiast takiego kręgu świadectw jak dzisiaj, gdzie właściwie wypłynęły te trudne, smutne sprawy, ja poprosiłam yy, yy, ludzi, żeby powiedzieli coś dobrego o sobie, ale pod kątem, co w sobie lubią, co lubią robić, jakimi talentami ich Pan Bóg obdarzył. Yy, I dla części z tych osób zawsze yy, okazuje się to trudne. Słyszałam kiedyś ludzi yy, w Sycharze od lat, że oni nie lubią samego siebie i słuchajcie, ja poczułam osobisty ból serca że to jest po prostu kłamstwo diabła, które On nam wmówił, że my nic nie jesteśmy warci, że nie jesteśmy godni miłości, że jesteśmy tylko i wyłącznie grzesznikami, tylko ten grzech tak, stawia nam przed oczami i że to nie jest prawda o nas. Prawda o nas... Jest w Piśmie Świętym, co można w katechizmie odczytać, że Pan Bóg nam nadał, stworzył nas na swoje podobieństwo. Więc my jesteśmy godni miłości, bo nasz Bóg, nasz wzorzec, nasz ojciec, nasz status jest godzien miłości. I skoro On nas kocha, to skoro my siebie nie kochamy, no to co, stawiamy się nad Bogiem, że my wiemy, wie, że my wiemy lepiej od Boga, co jesteśmy warci? To jest oszustwo diabła, które w moim sercu było i które Pan Bóg mi naświetlił. I jak ono się już w świetle znalazło, to ja mogę je wymieść i mogę postawić tamę złemu. I ja często jak rozmawiam z ludźmi, to mówię, nie wierz złemu. Ludzie tak łatwo wierzą w złe rzeczy o sobie, a takim trudno przyjąć komplementy. Często tak jest, to nie jest reguła, nie chcę tu też kazań prawić. Ale y, ja miałam taki etap w życiu, że y, słowa męża, y, zwłaszcza jak się jeszcze nie zgodziłam na rozwód, nie, on się wściekał przez te trzy lata. Po prostu ja przyjmowałam jako prawdę, one padały na podatny grunt. A, a dobre słowa, nie wierzyłam w nie, nie? To było takie diabelstwo, diabelskie działanie. Ale jakby zobaczyłam to i zobaczyłam też skutki tego, Słuchajcie, jakie to jest cudownie uzdrawiająca sytuacja, jeśli my naprawdę zaczynamy mieć do samych siebie szacunek. Jak zaczynamy siebie lubić, zaczynamy dostrzegać swoje zalety, swoje mocne punkty, zaczynamy je wykorzystać, czasami wspólnota jest miejscem do wykorzystania swoich y, zalet, które kiedyś może uważaliśmy za wady, albo ich nie widzieliśmy, albo w nie nie wierzyliśmy, a tu się okazuje, że Pan Bóg nas zaprasza do wykorzystania tego dla dobra samego siebie, ale dla dobra wspólnoty nie, i dla kochania tego y, bliźniego. Powiem Wam y, na to, żeby o tym dzisiaj mówić, oprócz moje doświadczenia, jakie to jest wielce uzdrawiające, y, też y, wpłynęło z poniedziałku odcinek 6 rano, nie wiem, czy słuchacie ojca Adama 6. ja akurat 6 rano słucham, bo to jest dobra pora, krótki czas, ja przy śniadaniu sobie tego słucham. I w poniedziałek był 266 odcinek, 6 rano pod tytułem Wnętrze. W 6 rano w Wielkim Poście jest, jest wykorzystywane są cytaty... Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Piętnastowieczne dzieło, które absolutnie się nie przeterminowuje. I ojciec Szustak tego dnia w poniedziałek wykorzystał taki cytat. Tak postrzegamy świat zewnętrzny, jacy sami jesteśmy wewnętrznie. I to mi się ułożyło w tak logiczną całość, że przecież ten świat wewnętrzny to nasze serce. Jeśli w nim jest miłość to rzeczywiście to rzutuje emanuje na całe otoczenie, ale musi być najpierw miłość do samego siebie tak jak to przykazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Ja po prostu to uwierzyłam i no, polecałabym, żebyście sobie ten odcinek odsłuchali z poniedziałku 266 przypominam tam dopadła no, taka konkluzja oczywista, że tak naprawdę niezależnie, co się dzieje na zewnątrz, to my, najważniejsze jest jakby to, co czujemy we wnętrzu. Że to jest ta zbroja Boża, która może nas uchronić właśnie przed tym złem, które czyha na zewnątrz. I przed sytuacją małżeńską, i przed tą mentalnością rozwodową, i przed sprawami w sądzie no i przed doradcami tego świata że oczywiście zewnętrzne warunki mogą nam pomagać albo nam przeszkadzać ale najważniejszy jest ten fundament na którym my budujemy i niedawno w czytaniach w Ewangelii Świętego Marka był przytoczony ten fragment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 Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. To są słowa Pana Jezusa. Yy, dlatego uważam, że naprawdę bardzo warto przekierować ten nasz wysiłek, który my wkładamy w zmianę. Często yy, właśnie yy, ja tak miałam, że ja myślałam, że muszę zmienić mojego męża, że to o to chodzi, że to on źle czyni i ja go muszę zmienić że muszę zmienić moich teściów, bo oni źle myślą, więc ja im muszę wytłumaczyć, jak powinni myśleć, co jest dobre, ale tak naprawdę to też w Sycharze często mówimy, że jedyną osobą, na którą mamy wpływ, to jesteśmy my sami. A my sami to przede wszystkim nasze serce, tak? I pamięć o tym właśnie, że jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Pana Boga, że jesteśmy Go ukochanymi dziećmi, córkami, synami. I mamy tą godność ludzką i ta wolność, którą Pan Bóg nam dał, to wynika z szacunku do nas i miłości. I dlaczego my mamy siebie gorzej traktować jak nasz Stwórca? No to jest podcinanie gałęzi, na której siedzimy, bo my sobie samobójstw strzelamy w ten sposób. Pozbawiamy się sił, ja tak miałam, ja się naprawdę czułam bardzo słaba, ale Niezależnie od sytuacji z moim mężem, niezależnie od przebiegu spraw rozwodowych, niezależnie od trudnych relacji też jakby z dziećmi nie wynikających jakby z trudnej sytuacji rodzinnej i z teściami i wszystko wokół zaczęło zupełnie inaczej wyglądać, kiedy ja się skupiłam na fundamencie, na sercu. I, i po prostu zaczęłam na siebie inaczej patrzeć i na cały otaczający świat to naprawdę to są zupełnie inne inne sitko przez które przesiewamy te trudne sytuacje i bardzo bym Wam chciała też położyć na sercu zastanowienie się co w nas jest tego pięknego jakimi talentami Pan Bóg nas obdarzył z czego my jesteśmy dumni i z sytuacji i z postaw co jest naszą siłą co jest naszą mocą a w związku z tym za co możemy siebie kochać i dzięki temu kochać tego męża czy żonę, tak, którzy no Nas w tym momencie nie kochają, ale żeby oni do nas wrócili to dobrze by było też tak się zmienić, trochę jak syn marnotrawny, który wrócił, nie, że oni nie będą do, mój mąż nie będzie chciał do starej mnie wrócić, bo od starej mnie to on odszedł i miał starej mnie dość. tak? I też chciałabym się zmienić dla samej siebie, bo to jest inna perspektywa, inny spokój, inny pokój tego serca i tego nam wszystkim życzę i chciałabym ten temat zakończyć drugim kręgiem świadectwa, tylko właśnie z zupełnie innej perspektywy, abyśmy spojrzeli na siebie z wielką miłością, przychylnością, takie też ćwiczenie było na warsztatach, na rekolekcjach, że też zobaczyli, jak przyjmujemy, wtedy to ćwiczenie dotyczyło, jak my przyjmujemy dobre rzeczy o sobie od innych, nie? No właśnie, jak te przyjmujemy komplementy, czy my w to wierzymy, czy wierzymy złemu i wierzymy złym rzeczom o sobie. Także kończę tutaj nagrywanie, żebyśmy...